No i kot. Neko. Neko też Ma zna najbardziej znane. Znane no. też słowo i też znana onomatopeja matopeja, tak, nian. Mm -hmm. e Mors. E Seuci. Tak, i to tam znaczy dosłownie morski e słoń. Tak, mamy połączenie tutaj znaków na morze. E Sam znak czyta się jako umi i słoń, którego zaraz się dowiemy, jak się go czyta. Tak. Ponieważ e... sam słoń to jest do. Tak, zo, totalnie inne słowo zoo, znaczy, to znaczy, Inaczej to znaczy. brzmi, ale ta sama litera Użyta, co w tym słowie Na morsa, tak mhm. e, Morsa wybrałem, bo znam, że takie no, ważne Dla psychodeli zwierzę, skoro I am the walrus Tak, e, mhm. Bitelsów, No to tak tutaj to widziałem. no po prostu z tym połączeniu Z tym słoniem, to wydaje mi się, no to jest trochę jak z hipopotamem Tak, hipopotam to jest po, z greckiego e, Koń morski, nie Koń <grym> rzeczny, przepraszam, koń rzeczny mhm. Tak, bo potamos to jest rzeka po grecku, więc hipopotam To jest koń rzeczny Świnka morska e, też nie są, znamy Tak no to tu z kolei y, morsta to, y, y, y, mors to jest. Morski słoń. Morsk jest morski słoń, tak. Y, y, małpa. Saru. Saru. Y, sowa. Fukuro. Fukuro. I ten jeden znak, to jest jeszcze jedno kanji, tak? jeden znak na nasowej, i on, to jest jakby takie połączenie znaków na drzewo i ptaka, tak? Mm -hmm. Coś tak, tak. Faktycznie, Z... że na, na, na samym dole mamy, mamy drzewo, a potem mamy hmm, chyba faktycznie to jest ptak i on... Hmm, można sobie czasami niektóre te znaki skojarzyć trochę, trochę łatwiej. To tak. E e żółw. Była sowa, tak, teraz żółw. E Kame. Kame, Imae, przepraszam, panie. Ka kame, przepraszam, to by chyba było. Eee, zaraz się upewnimy, żeby nie, słuchaczy e, błądnie e, nie wprowadzać. Kame, kame. kame. Mhm. kame. Eee, Wąż, czyli Hebi. Hebi, tak? E, żaba. E, KR. I też możemy dodać, jak jest ta onomatopeja tego kumkania, też jest charakterystyczna, kero. Tak. Kero, kero, to jest chyba moja ulubiona onomatopeja. Jeszcze taka jest ciekawostka, że istnieje jeszcze inne słowo w japońskim, które czytamy jako kero, ale jest to czasownik, oznacza on wracać. Mhm. Także pokazuje to, jak wysoko kontekstowy jest to język, nie? To w pewnym sensie. Ale pewne cząstki gramatyczne potrafią, na, pomagają nam post No Właśnie za, zaraz będzie o takim też słowie, że też są dwa słowa, które strasznie podobnie brzmią do siebie, ale też totalnie co innego mhm. znaczą e, Ryba. E, sakana. Sakana. E, I komar właśnie, to jest e, fajne słowo, bo to jest k e, k e, Jedna sylaba. E, tak, jedna sylaba, ale trzeba uważać, ponieważ jest inne słowo japońskie ga, też jedna sylaba przez włoska g tam występuje, nie k, tylko g, tak? i to już jest ćma. Więc ćma, komar, jedno i drugie lata, ale jednak dosyć daleko od siebie są. Okej, to ja myślę, że możemy na koniec zostawić słuchaczy już, będziemy się żegnać, bo czas już dobiega końca, modlitwy liczne zaraz się będą zaczynały, na które oczywiście zapraszamy. I na końcu usłyszymy utwory, utwór żeby nie przekręcić. Zdaje się, ren się nazywa. No jest to utwór, z, to jest ósmy utwór. Z tego albumu. REN zdaje się, to znaczy plusk. Taki fajny, ambientowy w sumie utwór z fletem i utwór, e, który się nazywa na końcu usłyszymy e, w nim jest znak na, w nim jest, no łatwo znaleźć ten utwór, bo jest to, to, tam jest ta obalona ósemka e, ta, oznacza oznaczająca so, okay. nieskończoność, e, a e, samo to to jest e, e, piana. Mhm znaczy japońskie słowo oznaczające pianę i jest potem nieskończoność nieskończoność to jest mugen po japońsku mhm. to zapamiętałem, ale niestety to słowo gdzieś mi teraz uciekło, jakie to jest no ale łatwo znaleźć ten no, tur, turbo to jest z to tą samą baloną no dobrze, no to co yy... dziękujemy za uwagę dzięki za współprowadzenie w... dziękuję również, to była rzadkie w Kyoto rzadkie w Kyoto Adam Katolik Esa Konieczka i yy, zostawiamy was z Hamailon i do usłyszenia za tydzień. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. KONIEC! Ay, like yesterday. He got you because cut that has it a council. Climb, Ani Have oh. the mama Awanprok, Zöl, Kapusta w Canterbury, czyli inna strona roka progresywnego i psychodalicznego, czwartek, godzina 23, radio Afera, Rokowo i alternatywnie!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 Vive por Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. dobry Dobry wieczór. Dobry wieczór. No, to chyba zrobiliśmy sobie podgórkę, górkę, jak ustaliliśmy sobie na poza antenią, jak się spotkaliśmy przed radiem. Zawsze sobie robimy trochę podgórkę. Zawsze trochę robimy jest, sobie trochę, trochę. więcej, ale generalnie zawsze jest pod górkę. No, w ogóle życie jest pod górkę. No, robimy wyzwania, tak. <laughs> więc... My robimy tak, że jest jeszcze bardziej Tak tak, tak dzisiaj zrobiliśmy I będziemy, będziemy w to brnąć yy, Z uśmiechem na, na twarzach Jesteśmy tym memem z pieskiem <laughs> Wokół którego płonie domek I on mówi It's fine <laughs> Czy coś An Tak Ten piesek sam też generalnie powoduje ten pożar I <laughs> o to chodzi w tym memie <laughs> Dlatego to jest śmieszne <laughs> To jest fajne. No, ale przynajmniej też yy, staramy się, to yy, yy, nie jest próba wymuszenia żadnej wdzięczności, ale staramy się Ani robić tak, żebyście wy, drodzy słuchacze, mieli z górki chociaż w tym wszystkim. No, miejmy nadzieję, że z, na, nasze podgórka oznacza z górki dla słuchaczy. <laughs> Tak. To było tytułem wstępu, więc... Niesiemy wasz krzyż. No i dzisiaj szczególnie. Dobra, to, to, to było tytułem wstępu. Zaczynamy punktualnie 20 minut po północy, jak, jak, jak zwykle. Ta audycja jest audycją, która nazywa się i kto dzisiaj wygra samochód. Ja, ja. <głos> um. Witamy w kolejnej odsłonie koła fortuny. <głos> to chyba jest trademark. <głos> Nie, koło fortuny to jest nazwa e, tego urządzenia. Ruchomego, ruchomego elementu. Koła... Ruchomego elementu. Tak, tak, tak. tak. Nie, nie chodziło o trademark jakiegoś me, o, medialnego już istnie... nie, nie. No ale pan, no, nie, pan, okay, pan tak. nie wygrał. Pan nie wygrał samochodu? Nie. A więc ta audycja to... Dobrze, modlitwy psychodeliczne. Gratuluję pani. Pani Maja Haczyńska wygrała samochód i będzie dzisiaj prowadziła modlitwy psychodeliczne wraz, niestety... nie Naszym dosz... przegranym. Naszym <śmiech> przegranym. Dostanę chociaż kuferek. <śmiech> dostaniesz kosz z łokociami Kajetan Sobieszczański. To jest w porządku, tak, a nagrody i... rozdaje nagrody Mikołaj roz... Żurakowski. Tak jest. W tym składzie, nie składzie będziemy dzisiaj opowiadać wam o muzyce, w której... Elementem przewodnim będzie wokal. Tak, ja może od razu gęsto się wytłumaczę, ponieważ jest to mój pomysł. E, jakoś tak sobie słuchając w sumie album. E, od którego zaczęliśmy, o którym może powiem już po kolejnym utworze troszeczkę, zainspirowało mnie do tego, żeby w sumie skupić się na tym, w jaki sposób właściwie możemy wykorzystywać te nasze struny głosowe i też te niekończące się dyskusje o znaczeniu czy nieznaczeniu wszelkich tekstów zawieranych w muzyce rozrywkowej. Gdzieś tam zainspirowały mnie do tego, żeby może poszukać takiego Wokal używanego jako instrument, um, ale też może i nie do końca, także tutaj gdzieś brniemy dzisiaj w naprawdę e, gęste mm, gdzieś rozmyślania. Generalnie ale chodzi o to, to, że sami nie wiemy, o co nam chodzi. Nie wiem, objęcia. o co nam chodzi. Wokal jako instrument... Od, tego, od tej myśli zaczęło się to jest, pomysł. To jest motyw przewodni. Za nami utwór Someone's Got a Secret, a przed nami to nie podamy tytułu, podamy go po utworze. Zespół, właściwie projekt jednoosobowy, nazywa się Eola. Tak. wracamy na antenę, jakże, jakże dynamicznie, no ten utwór na płycie też się kończy. Tak nagle to nie jest nasze realizatorskie niedopatrzenie. Na początku to myślałem, my. że to jest jakaś awaria mojego sprzętu do, do tworzenia, ale po kolejnym przesłuchaniu okazało się, że to tak ma być. I to był Big Chesty in Night. Um, no właśnie, a projekt EOLA w sumie pokazuje mi Kajtuś, który siedzi tutaj obok I to była chyba taka po prostu randomowa znajdka Gdzieś któregoś pięknego dnia się ukazał naszym oczom i uszom ten album Który, tak jak już zostało wspomniane Projekt nazywa się Eola Ale jest to jeden człowiek Który nazywa się Edwin Matthews White I album pochodzi z roku 2016 cały mniej więcej jest utrzymany w takiej charakterystyce, którą zdążyliście już gdzieś tam tutaj wyłapać, czyli jest tak właściwie mm, nawarstwienie mm, wszelkiego rodzaju głosów, jest to trochę gospel w pewien sposób. Ale mocno psychodeliczny. Mocno psychodeliczny, tak. I gdzieś te warstwy się mieszają. Ja nawet, szczerze mówiąc, ciężko mi stwierdzić, tam jest chyba jakiś bas, jeszcze może w tle? Ja... Czy... Ja, człowiek, ja, jako człowiek z gumowym uchem, czy nawet dwoma gumowymi uchami, yy, nie zauważyłem zbytnie instrumentów. Jeśli coś, to jakieś syntezatory bym wskazał. Ogólnie to e, ten pan Edwin Matthias White... On nagrywał tylko lupy swojego wokalu i przypuszczał przez efekty gitarowe. Oh. I to chyba jeszcze takie dosyć vintage'owe, nie wiem jakie dokładnie, nie wiem czy da się te informacje znaleźć gdzieś, aż tak nie szperałem, ale on generalnie się bawił efektami, więc wydaje mi się, że wszystkie ścieżki, które tutaj są słyszalne, to są mniej lub bardziej przetworzone partie jego wokalu. A tak na marginesie to ten pan w ogóle współtworzy ze swoim bratem zespół Tonstarz Bandit. Tak się czyta, a pisze się trochę inaczej. Mm -hmm. e, ta nazwa, musiałem sprawdzić kiedyś, jak to się czyta, bo pisze się Tonstarz Bandit jako jeden wyraz. E, to jest taki fajny krautroczek współczesny. Bardzo też polecam zespojki. Ja w ogóle chyba kiedyś już to puszczałem tutaj na, na audycji, w audycji. W każdym razie ten bas to raczej też, też wokal. Przez oktawę może przepuszczony, czyli efekt, który obniża sygnał o 12,5 tonów, czyli oktawę. Tak, jeszcze warto dodać, że pan jest z USA. Tak. I tam sobie właśnie pytanie, bo nie, chyba nie jest aktywny koncertowo. Wydawniczo też średnio, bo na Bandcampie ostatni album pochodzi z roku 2017. Ja szczerze mówiąc głównie upodobałam sobie ten konkretny, który dzisiaj puszczamy, ale myślę, że w planach moich najbliższych jest gdzieś poeksplorowanie dalej jego twórczości. Um, ale sam ten album no naprawdę nie ma tam dla mnie żadnego wypełniacza, po prostu słucha go się bardzo przyjemnie. Um, okładka też jest fajna, wprowadza w jakiś taki leśny, trochę medytacyjny klimat i super. Mi się to w ogóle kojarzy jak jakąś taką muzyką ludów, e, na nas poprzedzających o tysiące lat, że taki wczesny jakiś homo sapiens sapiens sobie siedział przy ognisku i robił takie właśnie rzeczy swoim głosem i druga osoba robiła trochę inne i... I to przez efekty gitarowe. <śmiech> tak, <śmiech> przypuszczał <śmiech> przez Oktawer. Ta, ta, tak jak we <śmiech> Tak, <śmiech> Efekty gitarowe były albo żywymi stworzeniami, albo... Były z kamieniem. <śmiech> albo były z kamienia <śmiech> <śmiech> Tak. To się ewentualnie uderzał jakiś patyk, ale ogólnie raczej rzeczy... fajne. No i w ogóle i, i trochę w, przez wieki ym, inne, ym, inną rolę pełniło jakieś takie wspólne śpiewania. Co prawda on tutaj śpiewa sam ze sobą, <głos> ponieważ ma po prostu Luper. Ale tak mi się to, y, lubię sobie wyobrazić, że tam po prostu stoi razem z nim jakiś taki chórek i sobie wspólnie śpiewają w tym lesie. Ym, I mi się to kojarzy z jakimiś takimi właśnie... Hmm, y, z, Jakimiś takimi zapomnianymi naszymi kulturowymi rytuałami po prostu związanymi ze śpiewem. Mogę potem rozwinąć jeszcze tą myśl. Ale mm, to nie koniec utworów y, z tego albumu. Mamy jeszcze troszeczkę do posłuchania, także zostawię chyba gdzieś tam dalsze rozwinięcie tej mojej refleksji na, na za chwilkę. A teraz utwór And I Know. I teraz już wiemy. And I know tytuł utworu. I ja też już wiem. ja wiem. A czekaj. I ja wiem. O, dobra, teraz jest tak. Family. I ja wiem. W ogóle ten twór yy, inauguruje ten album. i tak? yy, Jest to o tyle ciekawa kompozycja na początek, że zachęca do dalszego odsłuchu. No ja dość sceptycznie. Trochę tutaj się wtrącę na moment. Ja dość sceptycznie podchodziłem do tego pomysłu. Nie, sądziłem, że nie spodziewałem się, że może mi się to spodobać, jednak jestem gdzieś tam prostym chłopakiem z małego miasta, który lubi jak ludzie grają na gitarach. <śmiech> Lubisz z pazurem, jak jest? Tak, lubię, jakiś z pazurem. No a tak całkiem poważnie, to bardzo mi się ten album spodobał, bo jest mocno psychodeliczny. Bar bardzo psychodeliczny. Tak. Prawdopodobnie też jest to zasługa tych y, efektów, który, których użył, bo jednak to brzmienie jest mocno takie przestrzenne, ale zarazem retro. Y, y chyba. Tak, właśnie yy, mi też właśnie... Bardzo fajnie on wykorzystuje melodię i tą warstwowość, ale z drugiej strony ten album równocześnie brzmi, jakby powstał 40 lat temu i niedawno. <głos> Jeżeli chodzi o jakieś takie ym, samo właśnie brzmienie, jest takie ciepłe, takie jakby znane w jakiś sposób. I strona graficzna, wizualna też jest w pewien sposób taka lekko podstarzona. Ym, y jest to pewien po prostu zamysł estetyczny. Mm. No i całość, po prostu, o, albo bardziej to powiedzmy 30 lat temu, od lat 90. Tak, e, tak to wszystko razem wygląda ta charakterystyczna, taka żółta czcionka na tej okładce i to wszystko mi się tak jakoś ładnie, żeby to był taki skok z 90-sów, ale w 2016, właśnie, a nie jak teraz wszyscy e, tą modę odtwarzają z lat 90. a kontynuując moją myśl, ja się kiedyś spotkałam z taką gdzieś krótką, wspomnianą historią, aczkolwiek nie zgłębiałam dalej tematu, że kiedyś jakieś takie tradycje wspólnego śpiewania były o wiele żywsze, na przykład w takim codziennym życiu rodzin, nawet tych w Europie na przykład w salonie stało pianino i yy stało po to i faktycznie od teraz w niektórych domach sobie stoi i to jest to w sumie taki trochę artefakt yy, przeszłości, bo kiedyś ludzie jak nie mieli yy, na przykład gramofonu albo to było jeszcze strasznie drogie no to siadali po prostu wspólnie do tego pianina i śpiewali razem i to był taki sposób na wspólne spędzanie czasu podobno, yy, ale nikt mi yy jeszcze nie potwierdził, <grym> czy to prawda yy, i mam wrażenie, że yy, jakieś takie resztki yy, tego typu, takich naszych zachowań um, są na przykład w śpiewaniu kolęd na święta. Bądź pastorałek. Bądź pastorałek, które ogólnie wiadomo, że no, muzycznie są nieco wszaśne, ale ja na przykład zaczęłam to lubić w którymś momencie, jakiś rok temu albo dwa, bo spodobało mi się ta koncepcja, że ej, właśnie wszyscy śpiewamy razem, całą rodziną. Ale to jest mocne, to jest fajne. E, I zastanawiam się po prostu że to jest to było właśnie takie w pewien sposób abstrakcyjne, jakby się nad tym tak obiektywnie zastanowić, no bo nie robimy tego na co dzień, nie siadamy do stołu, nie śpiewamy wspólnie, nie wiem, jakiegokolwiek tam utworu. i Nie, nie śpiewacie rano międzynarodówki? Nie. nie chyba nie, nie, nie przypominam sobie. Przed wyjściem do szkoły? <laughs> Czy do zakładu pracy? <laughs> tak. No, więc... Uh jedynymi takimi po prostu momentami, w sensie wiadomo, że jak jest się też muzykiem, to trochę co innego, ale tak jak nie ma się takiego połączenia powiedzmy z muzyką bardziej hobbystycznego, no to ewentualnie jakieś pojedyncze koncerty, jak ludzie chodzą, no to zdarza im się wspólnie śpiewać, albo właśnie w kościele jeszcze, no to tak podczas takiego właśnie rytuału. No i gdzieś jakieś takie skojarzenia z jakąś taką kolektywnością, połączoną z jakąś taką trochę plemiennością, właśnie z jakimś takim rytuałem, wspólnym śpiewem, połączeniem głosu. Tu mi się wszystko jakoś tak w tej... Oli e, połączyło w jakiś taki dziwny sposób, więc. No, tę potrzebę podzielenia się tą refleksją trochę przedługą. E, jakie są Wasze zdania? <grywa> jakie macie odczucia? I, ja muszę to przemyśleć, ale tak na pierwszy rzut to się zgadza. Okej. Okay. No, brzmi dosyć e, tak. Mm. Tribalistycznie, <głos> chyba wymyśliłem właśnie to słowo, bo tak. te tak. to ono brzmi, ale inaczej się odmienia chyba jakoś, ale... Wydaje mi się, że legitniej to, nie, byłoby powiedzieć ludycznie. To właśnie, tego mi brakowało, no bo na pewno nie... Nie do żadnej konkretnej etniki mm, nie chciałem sugerować, że to nawiązuje, ale przez to, że te wokale się tak powtarzają i frazy brzmią tak rzeczywiście, trochę tak jak mówiliście wcześniej, że gospelowo, no to rozumiem totalnie to skojarzenie. I w ogóle, czy, czy brakuje, czy jak sobie tylko o tym pomyślicie, to fajnie byłoby czasami razem wspólnie randomowo pośpiewać, czy nie? No możemy spróbować A ty, ty słyszałaś kiedyś, jak próbuję śpiewać? No nie, ale właśnie chodzi o to, że jak masz chór y, osób No to to się nie... No nie, nie damy ci solowej tutaj <grym> <grym> Ale zdziwiłbyś się, bo m, nawet z jakimś tam względnym fałszem Można czasami różne ciekawe rzeczy no, porobić dookoła Wydaje mi się natomiast, że wspólny... Dobra, zabdamy wspólnie... ci autotune po prostu <grym> Wydaje mi się, że wspólny śpiew... Nie, nie w sensie może w ostatnim czasie rzeczywiście coraz rzadziej się to dzieje ale no wydaje mi się, że na jakieś obozy jako się jeździło to o, dobra, gitara przy ognisku to raczej w harcerstwie śpiewałem wydaje tak, mi się, że jest taką naturalną w ogóle ludzką cechą. No właśnie, to jest ciekawe ale Zawsze... ja nigdy nie byłam w harcerstwie, więc na przykład nie mam tego doświadczenia, ale macie rację, teraz mi się przypomniało że przecież jest. No i na, na Rainbow Hipis też lubią sobie pośpiewać lubią Albo też w sumie szanty, to co, na statku ludzie śpiewają? To wiesz, no, tak, się tak. dzieje jeszcze faktycznie? Znaczy, wiesz co, ja jako stworzenie lądowe unikam statków, yy, ale może tam sobie płyną marynarze i sobie radośnie śpiewają, myjąc pokład. Zapytamy się Miłosza, jak tak, do nas w końcu, na w koń, w końcu przypłynie, czy tam śpiewa sobie szanty pływa na tym cementowcu. Mam dla niego też trudne pytanie o jakiś fiński doom metal z wokalizami. <grym> Ale w sumie wokaliza to chyba nawet nieodpowiednie słowo, to się jeszcze jakoś inaczej nazywa, bo wokaliza chyba po prostu naśladuje to, co robi solowy instrument, a tak. to, co, o czym my trochę dzisiaj mówimy, to jest blisko w sumie skatu trochę. Um. Ale to jeszcze wrócimy do, do, do tego definiowania, bo jest parę różnych definicji, a my w sumie dzisiaj troszeczkę tak krążymy w ogóle wokół tego tematu um, wokalu, który jest trochę, trochę oderwany od tej warstwy w sumie lirycznej, można powiedzieć, jest po prostu właśnie traktowany jako instrument. Tak bym podsumowała tą dzisiejszą myśl. Dobrze. Ostatnia, ostatni w sumie Eola na dziś, czyli B and O Blues. bum dang dang dang z 2016 roku polonizując dang dang tak mm. Bardzo fajna sprawa, mam nadzieję, że jakoś was zachęciliśmy. Ja w ogóle na co dzień jakoś nie... Ten, ten pomysł tak w sumie trochę z niczego się narodził w mojej głowie. Um. A właśnie. A mi się wydawało, że przejdziemy teraz do narodzin tego pomysłu. Albumowo, oczywiście. No właśnie Eola jest nim. A, ja, myśla, ja myślałam, że to album, który teraz będziemy grać, był, był początkiem. Album, który teraz będziemy grać, to jest druga, druga część, jakby druga cegiełka. To były dwa albumy, które zaczęły w ogóle pomysł... Okej, okay, bo ty podałeś mi ten, ten album, który teraz się pojawi, ten enigmatyczny, jako pierwszą pozycję do przesłuchania. Nie, no te dwie na równi były. Dobrze, dobrze, czyli egalitarnie tutaj. Eola i... Uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, uwaga, Urszula Dudziak, jak oczywiście wszyscy się spodziewali, <głosy> <głosy> wszyscy, <głosy> wszyscy mi takie, no wiadomo, że Urszula Dudziak poleci dzisiaj, <głosy> um, tak, um, jest to album, który mniej więcej um, w podobnym czasie gdzieś tam się pojawił um, w moim życiu. E, muszę szczerze przyznać, że dotychczas e, pani Urszula Dudziak kojarzyła mi się po prostu z taką dystynkowaniem panią, będącą sobie gdzieś tam na polskiej scenie od pewnego czasu i jakoś nie, mm, nie funkcjonowała w mojej głowie jako jakaś taka... Mm, nie wiem jak to określić. Raczej było eksperymentatorka, to dla Eksperymentatorka, mnie... myślę. Tak tak, bo... tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja, bo ten album... Y... Nawet z tej perspektywy no, czy, czy prawie 40 lat no, brzmi wciąż mm, no, nietypowo. No właśnie i dlatego i według mnie też jest jak najbardziej pod pewnymi względami psychodeliczny. Ta warstwa muzyczna jest momentami mocno no, funkowo-jazzowa, albo raczej jazzowo-funkowa. A to, co sama ludzi Ludziak robi właśnie ze swoim wokalem, no ja byłam w lekkim szoku. Szczerze mówiąc, w ogóle w momencie, kiedy to odkryłam, e, album nagrany w roku 79 w ogóle em, w Nowym Jorku, z tego co pamiętam. Za granicą. Za granicą, ale mamy sobie takie polskie gwiazdy jazzu, jak chociażby e, jest Michał Urbaniak mm -hmm. Ena Mysłowski em, No i, i co? No dobra, myślę, że. Em, tytułowy. Tytułowy, tak geng guk ging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 Króla i utwór Future Talk, który, tak jak wspomniał Mikołaj, jest po prostu um, tytułem, który nosi również album um, Future Talk. Mm, no dla mnie to było odkrycie e, pod tym względem, że po prostu zwyczajnie buja mnie ten album i nie spodziewałam się, nie, nie łączyłam nigdy po prostu z tym nazwiskiem, e, za co absolutnie przepraszam, e, tego typu eksperymentalnej gdzieś muzy. E, I... Mm, no, jest od jakiegoś czasu u mnie często grany. A jak twoje odczucia? No, to nie, to, to nie jest do końca moja muzyka. Yy, doceniłem ten album pod kątem produkcji muzyki, ale nie, nie udało mi się w niego wkręcić jakoś mocno. Yy, niestety. Tak, tak mi się wydaje, bo jest albumem, y, patrząc z zewnątrz, wyjątkowo ciekawym. Naprawdę bar bardzo ciekawym. I no, pomimo tego, że został nagrany za granicą, to yy, no, nie oszukujmy, że to, to jest album na wskroś Polski. Jest strasznie to patetycznie zabrzmiało. <grywka> To jest nasz album. Nasz, Możemy Słyszę, być z niego dumni. Mały patriota się w tobie obudził. <grym> Spokojnie, utopię go dzisiaj. <grym> utopię go dzisiaj, żeby już, żeby już ten, żeby już tam nie dochodził do głosu. Nie, no myślę, że jak trochę wstyd. to jest yy, ta. Nie, bo ja to znów zacznę że to jak uduszona mewa z siebie wydawać dźwięki. No to też będzie... Muszę się skupić. E, jest to album, który myślę, że jest klasyfikuje się do muzyki eksperymentalnej, niezależnie od tego, w jakim powstałby czasie. Z... Tak, i myślę, z, że jeżeli jest mamy. Jest to polski album, niezależnie od tego, gdzie zostałby wyprodukowany. I myślę, że stanowi świetną wizytówkę tego, co faktycznie fajnego dzieje się i działo tutaj w muzyce naszej polskiej oraz kulturze. Nasze. E, naszej tutaj polskiej. Tak, no tak, naszej tutaj polskiej. Bo to nasza dodatka. <grym> I <grym> dobra już, <grym> i <grym> album bardzo fajny, możecie go polecać e, swoim osobom znanym, e, znajomym z zagranicy na przykład. No, to no, nasze, no, polskie. No, um, Kaj, tak znałeś i czy lubisz? Znałem, lubię. Dobrze, Mikołaj, teraz możesz mówić, proszę. <grym Lękańska> no, ja powiedziałem, że nie znałem, nie wkręciłem się w ten album, ale będę do, nie będę do niego wracał, bo o. też wydaje mi się, że tutaj nastrój jest i gdzieś to otoczenie ważne, żeby jakoś ten album dobrze odczuć, ale mogę też się mylić, bo gdzieś przemieszczając się rowerem po mieście nie do końca byłem w stanie w tym zgiełku ruchu jakoś w ten album się zanurzyć. Rozumiem, no ja myślę, że on, jeżeli faktycznie słuchałeś go w takim, jak to powiedzieć, andruażu, w takich okolicznościach, to myślę, że z nim sobie warto tak usiąść w miarę na spokojnie, w ciszy i się gdzieś tam w niego wkleić. Dobra, kolejny z tego albumu, taki powiedziałabym hit trochę chyba, bo jest taki najbardziej pysynkowy, więc sobie to przeplatajmy. Nosi utwór The Cats. I posłuchajmy sobie go mm, teraz. Tak jest.